Jest dziewiąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska i Piotr Balasz. Korek i objazdy na autostradzie A2 to skutki tragicznego wypadku koło Wiktorowa w stronę Poznania. Do piątku czarny tydzień w szpitalach powiatowych. Nie podoba się nam to, co w polskiej ochronie zdrowia teraz się dzieje. Lekarze zapewniają, że akcja nie zaszkodzi pacjentom. Emmanuel Macron z wizytą w Polsce. Na jeden dzień prezydent Francji przyjeżdża do Gdańska. Przejazd autostradą A2 w stronę Poznania w Łódzkiem, nadal z utrudnieniami. To po śmiertelnym wypadku z udziałem dwóch ciężarówek. W pojazd, który z powodu uszkodzonej opony stał na poboczu, uderzył tir z naczepą. Śmierć na miejscu poniósł kierowca lub pasażer naprawianego zestawu. Nie było szans na ratunek, relacjonował rzecznik łódzkich strażaków brygadier Jędrzej Pawlak. Niestety nie było szans na uratowanie tego mężczyzny. Został on, można powiedzieć, dognieczony naczepą do barier ochronnych. Kolejne trzy osoby, w tym druga osoba z ciężarówki, kierowca tira, serwisant z mobilnej wulkanizacji został ranny. Trasa w kierunku Poznania jest zablokowana. Aby ominąć korek należy zjechać z autostrady na węźle Emilia i przez Łęczycę dojechać do kolejnego węzła Wartkowice. W szpitalach powiatowych w całej Polsce rozpoczyna się czarny tydzień. Stąd plakaty, flagi i czarne stroje zamiast białych fartuchów. Personel placówek zapewnia, że opieka dla pacjentów jest zapewniona, a akcja protestacyjna ma polegać na informowaniu o trudnej sytuacji finansowej szpitali. Jednym z nich jest szpital w Mońkach, który wciąż czeka na wypłatę SNFZ-u blisko 6 milionów złotych za ubiegłoroczne świadczenia, mówi dyrektor placówki Sebastian Wysocki. Mamy również nieopłacone nad nadwykonań w zakresie ortopedii i około 3 milionów w zakresie rehabilitacji, z czego 2 2 000 000 z jest pooperacyjna dla pacjentów, którzy bezpośrednio wychodzą ze szpitala po różnego rodzaju zabiegach ortopedycznych. Samorząd lekarski popiera protestujących. Krytykuje cięcia w wycenie badań i ograniczenia w finansowaniu nadwykonań, mówi rzeczniczka Naczelnej Izby Lekarskiej Iwona Kania. Trudno nie przyznać racji tym, którzy mówią jasno, nie, nie podoba się nam to, co w Polskiej Ochronie Zdrowia teraz się dzieje, nie, nie podoba się nam to, w jaki sposób jest to finansowana. Akcja protestacyjna potrwa do piątku. Nie ma ryzyka rozłamu, tak twierdzą politycy Prawa i Sprawiedliwości zaangażowani w inicjatywę Mateusza Morawieckiego. Sam były premier także przekonuje, że jego stowarzyszenie ma wzmocnić, a nie osłabić PiS. I o tym będzie dziś rozmawiać z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim. Gramy do jednej bramki zapewniał w jedynce europoseł PiSu Arkadiusz Mularczyk. Absolutnie nie będzie żadnego podziału w pisie. Wszystkie ręce na pokład. Absolutnie uważam, że dojdzie dzisiaj do porozumienia, wyjaśnienia wątpliwości i dalej pójdziemy zwarci i gotowi. Przed nami okres przedwyborczy po prostu chcemy wygrać wybory wspólnie i razem w porozumieniu. I z grupą tutaj kolegów Solidarnej Polski i z kolegami, z którzy przystąpili do porozumienia i jest pełna świadomość, że nie można doprowadzić do żadnego podziału w partii, ani podziału partii. Szanse na nowe polityczne rozdanie Mateusza Morawieckiego oceniał też w radiowej jedynce Ryszard Petru z klubu Centrum. Jego zdaniem były premier musiałby najpierw zerwać z obecnym środowiskiem. Tak długo, jak nie się odpisu, jest kwintesencją PiSu. Do Stowarzyszenia Rozwój Plus zapisało się kilkudziesięciu działaczy PiSu. Prezes partii Jarosław Kaczyński zagroził w piątek, że członkowie inicjatywy nie znajdą się na listach wyborczych. Prawa i Sprawiedliwości. Na jeden dzień do Gdańska przyjeżdża dziś prezydent Francji. Wizyta Emmanuela Macrona zbiega się z pierwszymi obchodami Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej, ustanowionego na mocy traktatu z nazji. Bezpieczeństwo i energetyka. To, jak zapowiada Pałac Elizejski, główne tematy rozmów prezydenta Francji z Donaldem Tuskiem oraz międzyrządowego szczytu. Poruszone zostaną zwłaszcza kwestie odstraszania nuklearnego, programów zbrojeniowych oraz francuskiej oferty budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Emmanuel Macron ogłosi pierwszego laureata nagrody imienia Bronisława Geremka, przyznawanej osobie szczególnie zasłużonej dla relacji polsko-francuskich. Prezydent Francji odwiedzi również kilka miejsc ważnych dla historii obu krajów, m.in. francuski cmentarz wojskowy, oraz Europejskie Centrum Solidarności, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Stefan Folzer, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Za niecałe dwa tygodnie weekend majowy w tym roku wyjątkowo krótki, od piątku pierwszego do niedzieli 3 maja. I to powoduje, że mniej Polaków niż przed rokiem zaplanowało, no, zaplanowało wyjazd na majówkę. Tak wynika z danych serwisu Travelist.pl.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 Biorąc jeden dzień wolnego, aż cztery dni długiego weekendu w tym roku, to się skraca do trzech, więc naturalnie też ten ruch jest mniejszy. Analizował w Polskim Radiu 24 Eugeniusz Tryanson z portalu Travelist.pl. A według Platformy noclegi majówkowe są obecnie tańsze o prawie 10% w porównaniu z okresem świąt wielkanocnych.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 Ze słońca mogą się dziś cieszyć mieszkańcy północnych regionów i północnego wschodu tutaj miejscami nawet bez chmur na nieba, a poza tym chmury, a na zachodzie i na południu możliwe też opady deszczu. Na termometrach od 7 stopni w górach, 10 nad morzem i na Mazurach do 14 na Kujawach i na Mazowszu. Wiatr silniejszy na północy, a ciśnienie w Warszawie wynosi 1000 hektopaskali.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 Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 38% energii elektrycznej, a to oznacza, że przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać ze źródeł prądu. Jedynka. Polskie Radio. W praktyce wygląda to najczęściej tak. Przychodzi takie pisemko, często za potwierdzeniem odbioru zwrotnym oczywiście, więc podpisujemy, a już z pewnością poleconym. Już po widzimy, że to nasza spółdzielnia albo nasza wspólnota mieszkaniowa. Otwieramy, rozpakowujemy ten papier, rozkładamy, bo to zwykle parę kartek, które szeleszczą tam odpowiednio i tam jest napisane na przykład, że ze względu na podwyżkę kosztów tam ciepłej wody o 5%, energii elektrycznej o 7%, koszt ogólnych o 3,5% i coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, to na przykład nasz czynsz miesięczny za nasze mieszkanie w tej spółdzielni czy w tej wspólnocie rośnie o tyle, o tyle. Czy my możemy zaprotestować i się nie zgodzić na coś takiego? Czy po prostu musimy to przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza? Bo jak są na przykład umowy z jakimiś operatorami kablówek czy telefonii komórkowej, to tam jest przynajmniej napisane, że jak się nie zgadzam, to mogę zrezygnować. No ale jak tu się nie zgadzam, to co? To się wyprowadzę z tego mieszkania? A jak ono jest własnościowe, wykupione za ciężko uciłane pieniądze? Moje własne! To tak naprawdę jak to jest? Albo jakiś remont i każą dopłacać, albo coś innego. To o tym dziś bardzo poważnie z dyżurem naszego eksperta w naszym studiu, więc już gorąco polecam 22, 645, 22, 66. Ale będą też zupełnie inne tematy. Uwaga! Mistrz Polski i Mistrz Świata Juniorów w kategorii jazda agresywna na rolkach. Rozumiecie o co chodzi? Po 11 wpadnie do naszego studia. Roban Czejarek, zapraszam, będzie wesoło. Cztery pory roku. Wróć, powinienem się poprawić. Nie wpadnie, tylko wjedzie na rolkach do naszego studia. Oby tylko nie agresywnie, bo radio ma bardzo takich solidnych strażników. O, powiem w ten sposób. Formacja uzbrojona zgodnie z przepisami żartów nie ma. 71, 151 nasz komunikator. 72, 151 nasz numer konkursowy. I państwo już wiem, że czekacie. Są tacy, którzy ach... Pierwsza odsłona na konkursu to jest najważniejszy moment, a potem zaczyna się odgadywanie, podpowiadanie. To posłuchajcie, co jest dziś w tej pierwszej podpowiedzi jest tak. Białe, zielonkawe, niebieskawe, prześwitujące, prześwitujące. Kolor różowy pasuje... Pamięć rzecz ulotna, jak radio. Fajną opcją jest zebranie wszystkich zdjęć. Kieszenie mają to do siebie, że są przepastne, a jeśli zajrzeć do nich po dłuższym czasie, często okazuje się, że kryją prawdziwe skarby. Kieszenie, damskie torebki kryją najwięcej skarbów. Kobiety potrafią tam zmieścić naprawdę wszystko, choć ta torebka zwykle niewielka, a... A wewnątrz, jak się wysypie, to coś też może tam być. Więcej nie będę podpowiadał. 72-151, 2 zł, plus kosztuje konkursowe SMS. Nagroda, plecak. Ale to nie jest taki zwykły plecak, tylko to jest taki specjalny plecak z idealnie dopasowanymi wymiarami do samolotu. I on jeszcze ma coś w środku. No, po prostu warto. 72-151. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen. Producent odzieży, obuwia walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com. Pani Marta napisała. Panie redaktorze, to będzie cud, jak ktoś po tej pierwszej podpowiedzi odpowie. Cud to będzie teraz muzycznie, Pani Marta, a po tej pierwszej to wcale nie jest takie trudne. Jak dowiecie się, co jest z rozwiązaniem, powiecie, o, ależ to było łatwe. Sprawdzimy. Za wysoki próg Tyle razy to słyszałem z obcych ust W podświadomości klucz Siła mięśni buduje ten mur. mur. Trzeźwo kroki stawień, nie próbuj na skrót Sama wie, że czasem szkoda słów Nie to nie zabawa, że lazo trzeba kuć Co miałeś robić, rób nie czekaj już na cud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 Oh, bo ty zawsze, kiedy nie wiem, to podpowiedź Mógłbym pewnie już napisać o tym powieść Niemal każda z tych piosenek jest o tobie O tobie, o tobie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 Znowu sam ze sobą się tak kłócę To że ja mam wrodzony smutek To dlatego pewnie czekam na co Polskie Radio Jedynka You and me were meant to be Walking free in harmony One fine day we'll fly away Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey Krystyna napisała to na facebookowym profilu Radio Jedynki. Ja jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej i obserwuję obecność na walnych zebraniach. Frekwencja, mówiąc bardzo delikatnie, nie powala. I myślę, że we wspólnotach wszelka aktywność członków jest zdecydowanie liczniejsza. Pani Krystyno, myślę, że i współdzielni we wspólnocie jest z tym bardzo różnie. I potem jest często tak, że coś się dzieje, i my mówimy, a no, zaraz nikt nie wiedział. A oni mówią, no było na zebraniu, było parę spotkań, tylko na te spotkania przychodziła garstka. Ta garstka, która była i zainteresowana, nawet krzyczeli, protestowali, mówili, że nie tak, a reszta milczała. No to jak to jest? Podwyżki czynszu, brak monitoringu, przeciągający się remont, uciążliwy zresztą, który trwa i trwa, dawno miał się skończyć, a potem podwyżki przez ten remont. Narzekamy bardzo często na to, co się dzieje na osiedlu w naszej okolicy. Ale czy realnie coś z tym robimy? Czy idziemy na takie zebrania? Czy wiemy, jakie mamy prawa? Kto może głosować? Jak? Czy to jest głos liczony od jednego zameldowanego, czy od metra kwadratowego, czy po prostu od mieszkania? A może od ilości osób, jakie są zwyczajnie w tym mieszkaniu na co dzień, zamieszkujące, choć niekoniecznie mają meldunek? No właśnie, wszystko zaczyna się od chodzenia na zebrania mieszkańców. Tak, chodzę na takie zebrania, czytam wszystkie materiały przed zebraniem, wiem jakie mam prawa. Mogę zawsze przecież zaproponować przed zebraniem jakiś punkt programu, prawda? Albo jakieś prawo, które będziemy wprowadzać, tak? Pytanie brzmi, co ludzie przegłosują. Mogę zaproponować zrobienie parkingu zamiast trawnika, tak? Może to być punkt głosowania, ale ludzie mu, nie muszą się na to zgodzić, tak? Także generalnie, jeśli zdobędę większość, to mogę zrobić to, co chcę. A podpisuje Pani uchwały zawsze? Zawsze, zawsze czytam i zawsze podpisuję, no bo to jest moja decyzja, czy ja chcę, czy nie chcę, czy to przejdzie, czy nie przejdzie. Tak naprawdę mogę zainicjować podjęcie jakichś uchwał, na przykład o wprowadzeniu monitoringu, wprowadzeniu ochrony. Mogę też głosować, jeśli chodzi o wynagrodzenie zarządcy, o zmianę sposobu zarządu, ale to tylko w zakresie jakiegoś ułamka w mojej nieruchomości wspólnej. Takie spotkania to są zazwyczaj na przetrwanie. Osoby się albo kłócą, zniechęcają inne osoby do, do uczestnictwa i często jest tak, że, że po prostu to jest czas stasony. O, a o co się kłócą na przykład? chociażby o to właśnie, że trzeba coś podnieść w czynszu, żeby na przykład fundusz montowy był wyższy i można było coś potem remontować. Nie, nie chodzę. Ja ogólnie nie uczestniczę w życiu wspólnoty mieszkaniowej, dopóki realnie mi się dobrze mieszka. Wystarczy mi to, co się dzieje na grupie na Facebooku. Jest tam dużo hejtu, dużo wulgaryzmów, ludzie się wzajemnie kłócą, nie mają do siebie szacunku, więc jakby wystarczy mi to, co jest na tej grupie. Kłócą się o odwołanie zarządcy, o to, że psy za głośno że dzieci za głośno płaczą, ostatnio pojawił się wątek tego, że dzwony w kościele za głośno biją. Podwyżki w czynszu, skąd się biorą? No media drożeją. Bardziej myślę woda, gaz, prąd. Wszystko drożeje i jest drożej. A chodzi Pan na takie spotkania wspólnoty? Wystrzegam się, ale czasami się trafi. Rozmawiamy z zarządem, klepiemy to co ustalili albo nie klepiemy i jedziemy dalej. Prawa mam, ale nie korzystam, bo jestem zadowolony z tego jak pracuje mój zarząd i nie skarżę się na nich, oni nie skarżą się na mnie i jest okej. Okay. A jakie mam Pan prawa na przykład? A, dobre pytanie. Jakie ja mam prawa? Pewnie coś z pieniędzmi. Jeżeli chodzi o takie sprawy, to mogę sobie jakieś tam baner przedyskutować, czy wiatę, czy oszklenie balkonu, no to wszystko mogę sobie z wspólnotą dyskutować, ale ja tego nie robię, bo mnie to nie interesuje. Dlaczego mam nie skorzystać z czegoś, co mi daje prawo do decyzji o tym, w jakim otoczeniu mieszkam? A na drugi... W drugiej wspólnocie, ponieważ mam jeszcze jedno mieszkanie po rodzicach, tam zaproponowaliśmy przeksięgowanie pozostałości nadwyżki, która była z opłat za wodę i za ścieki. Wspólnota chciała zatrzymać na fundusz remontowy. Myśmy zdecydowali razem z resztą mieszkańców, że zwrócimy to po prostu mieszkańcom. 71 151, nasz komunikator, możecie Państwo pisać pytania 22 645 22 66. 22 645 22 66, numer naszego telefonu będzie uruchomiony, jak ekspert pojawi się w studiu. Weronika Puszkar zebrała te pytania. pytanie jest dużo więcej. Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i nasze prawa. I na pewno Ty też to czasem. A do tego poniedziałek nie ma bułek ani mleka na śniadanie Pogoda taka sobie, ale jakaś jest Myślisz sobie, że to może da się znieść Nagle stajesz przed lustrem, nie jesteś już bóstwem Gdy nosie coś czerwonego tak, że aż świeci się, że aż świeci się Czekasz tej godziny, minut kilkanaście W urzędzie przed pokojem numer 317. Otwierasz drzwi, a potem słyszysz krzyk Bawy na od lat nie uśmiechniętej Niewiele słów tu padnie, bo wiesz już dokładnie Że trafiłeś źle, czasem zdarza się Czasem zdarza się, czasem zdarza się I Na pewno ty wypić jakąś kawę dla zachęty Miała być czarna, dostajesz ze śmietanką Potem wada mucha, oczywiście z koleżanką Widziesz sobie kwaś minę masz na twarzy Myślisz, że więcej przykrych rzeczy się nie zdarzy Czasem bywa tak, czasem bywa tak, czasem bywa tak Wracasz do domu, oczy już zmęczone, z czym zależy mandat i odsetki naliczone Może to już weszcie, koniec, ale jeszcze Myślisz o jutrzej przechodzą czego jeszcze Tyle staw na liście, za oknem jest liście I ponuro tak, czasem bywa tak, czasem bywa tak, czasem bywa tak Na pewno ty tyle Pory roku. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka. I've got the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 Będą wspomnienia i anegdoty. I będą przeboje i będzie sporo muzyki. Zapraszamy Państwa na gwiazdozbiór w najbliższy piątek po godzinie 18. Martyna Podolska i Paweł Sztąpkę. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda. Ale się tam miesza w tej pogodzie wszystko. Najpierw było straszenie, że będzie bardzo źle, potem było łagodzenie tego straszenia, potem było znowu straszenie przed ulewami, teraz jest znowu łagodzenie. Ale ostrzeżenia są, więc proszę uważać, deszcz może padać. Zaczynamy od temperatury. Najcieplej w Kozienicach i w Warszawie, plus 10 teraz. To się rzadko zdarza, żeby Warszawa była na czele tej listy. A najchłodniej w Zakopanem, 3 stopnie powyżej zera, ale też na plusie. Temperatura w ciągu dnia od 8 do 13, chłodniej miejscami na terenach podgórskich, oczywiście i nad samym morzem, tak około 6 stopni. No i teraz uwaga na te deszcze. Postępujące przejaśnienia będą oczywiście i rozpogodzenia, ale w pasie od Ziemi Lubuskiej, Dlanego Śląska po Małopolskę, Podkarpacie okresami opady deszczu na północy i na północnym wschodzie bez opadów, a na południu i na zachodzie te opady mogą być najbardziej intensywne. Teraz wędrujemy do Krosna, to jest województwo podkarpackie. Tam też może dzisiaj padać Edward Marszałek, leśnik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie z zadeszczonego dzisiaj klosna. Cieszymy się z tego deszczu i cieszą się z tego deszczu również żubry, które żyją w wieszczanek od ponad 60 lat. Jesienią 1963 roku przywieziono zaledwie 7 osobników, to wieziono później kilka i rozmnożyły się do dzisiejszych do czasu tak, że prawie 900 osobników hasa po wieszczalskich lasach. Były też czasy, że żubry miały swoje historie ciekawe, chociażby żubr pulpit który uciekł z Bieszczadów dwukrotnie, był wyłapywany, przywożony z powrotem. Legenda pulpita przetrwała do dziś. Wydawać by się mogło, że to Białowieża jest krainą żubrów. Tymczasem w Bieszczadach żyje prawie taka sama populacja jak Białowieży. A co więcej, ona jest o tyle ciekawsza, że ma krew żubra Kaukazusa, czyli tego jedynego żubra górskiej rasy, który przetrwał wszelkie wojny i tał początek tej populacji górskiej. Dlatego tak ważne jest zachowanie tej osobnej, bieszczadzkiej linii, która żyje na wolności. Edward Marszałek Leśnik, krosno podkarpackie, a żubry w Bieszczadach gdzie? Muczne, proszę pamiętać, zagroda żubrów. Warto podjechać, jak państwo jesteście gdzieś tam w ustrzykach dolnych albo jedziecie do górnych w okolicy, to będzie skręt w lewo tam, w kierunku granicy z Ukrainą. To jeszcze ciśnienie w Warszawie, bo temperaturę już znamy 10 stopni, to jest ta rekordowa najwyższa teraz. 1040 hektopaskala i ciśnienie rośnie. You're always on time, I'm always late. You plan things ahead and I just guess my fate. My intentions are pure. I'll show you what you've not seen before. Pacific Coast Highway, the radio's dead, but your voice is here, and I never felt so safe. never runs dry, so we shift again, cruising all night with the stars from so near. No plan, no map, just you and me. Maybe you're the. tu się dzieje w tych SMS-ach od Państwa? Ile wpisów, ile pytań? Będziemy te pytania gromadzić. 71 151 komunikator SMS-owy, telefon 22 645 22 66. Pani mecenas, później będzie to Państwa dyspozycji i potem ponownie spotkamy się w studiu. Teraz jeszcze proszę poczekać z tym dzwonieniem. Proszę się chwilę wstrzymać, bo my sobie porozmawiamy. Pani mecenas Anna Milczarska, adwokat. Dzień dobry Pani mecenas. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pani współdzielnia mieszkaniowa, Pani wspólnota, czy Pani jakiś prywatny domek z widokiem na góry albo widokiem na morze? No niestety nie ta ostatnia opcja, spółdzielnia mieszkaniowa spółdzielnia. i to, i to no i, duża. I jak jest w tej dużej spółdzielni mieszkaniowej? Spółdzielni mieszkaniowej jak to współdzielni, Mały wpływ na to, co się w niej dzieje. Zarząd spółdzielni, który o wszystkim decyduje i raz do roku zgromadzenie na którym i tak pojawia się garstka spółdzielców. Natomiast mhm. oczywiście, ponieważ nie ma wymogu kworum, jest wymóg zwykłej większości głosów, to czy przyjdzie 300 spółdzielców, czy 1000, to tak samo może podjąć decyzję. Zatrzymajmy się tutaj, bo to jest bardzo ważny element tej układanki, być może nawet kluczowy. Czyli mamy spółdzielnię, pytanie czy we wspólnotach jest dokładnie tak samo, to sobie o tym zaraz porozmawiamy i odbywa się to zebranie, na które teoretycznie każdy z nas i praktycznie też może pójść, jeżeli Ale... jest członkiem tej spółdzielni. Ale większość nie idzie, bo nie ma czasu, bo im się nie chce. A tam nie ma obowiązku, tak jak w Sejmie na przykład przy niektórych rzeczach, że musi być minimum tyle posłów, po prostu większość decyduje i garstka może zdecydować o wszystkim. Tak często jest, a jeszcze dodatkowo, jak komuś na czymś zależy, członkom tej spółdzielni na przykład, na Aha. czymś zależy, czy prezesowi tej spółdzielni, który jest aktualnie prezesem, na czymś zależy, to ma takie zazwyczaj grono swoich zwolenników, no bo jakoś został wybrany na swoją kadencję. I, I zazwyczaj Tak, i zazwyczaj ci ludzie skrzykują się, żeby być i żeby na pewno było ich więcej niż ewentualnych przeciwników. No, są różne tarcia różnych sił w takiej dużej spółdzielni, to są zazwyczaj no, molochy, nie oszukujmy się, więc, mhm. wie, więc po prostu te, te interesy są czasami sprzeczne i, i po prostu faktycznie zwołują swoich zwolenników jedni, zwolenników zwołują drudzy, no i potem jest liczenie szabli. Ale mówią, że demokratycznie wszystko się odbyło, przecież nikt tutaj niczym nie manipuluje, no, to... nikt nie oszukuje, tak wyszło z głosowania. To prawda. Mogliście przyjść. To prawda, mogliście przyjść, tylko ja może powiem takie swoje jedno doświadczenie w tym zakresie, ponieważ... Tak jak powiedziałam na początku, ja też jest, mieszkam w ramach spółdzielni mieszkaniowej yy, i byłam kiedyś na jednym zebraniu, yy, na, na zgromadzeniu członków Aha. spółdzielni. Ono zaczęło się o godzinie bodajże 17, 18, a o godzinie 23 nadal nie wyszliśmy. Który? 23, mówię poważnie. Nadal nie wyszliśmy z ustalenia porządku obrad. W związku z tym y, to był pierwszy i ostatni raz, kiedy byłam na takim zgromadzeniu. Z zaraz, zaraz. I pani, zawodowiec można powiedzieć od tematu, adwokat, mecenas, osoba wykształcona idzie i jakby y, pada ofiarą tego systemu. Tak. Na tak, pani dość było... w pewnym momencie. Widzi pani, że niczego nie załatwi. Tak, to było niesamowite. To po prostu, to była taka bezsilność i też bezsilność innych ludzi, którzy przyszli tam, niezwiązani z żadną frakcją oczywiście. Eee, I po prostu nie dało się, nie dało się wysiedzieć. To, z, to zgromadzenie zostało przerwane w końcu. Eee, było przekładane na inny termin, eee, ponieważ nie było w stanie, nie byliśmy w stanie prze, dojść do ustalenia porządku obrad. A wie pani co, bo za się siedzi Sława która dzisiaj wydaje audycję i pilnuje wszystkiego. Ona ma wspólnotę mieszkaniową. Mhm. Sława mówi, że u niej rekord to jest sześć godzin takiego spotkania. 6 godzin. Bardzo podobna sytuacja. Czyli rozumiem spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mają podobny schemat w tym przypadku. Mamy zebranie, a jak nawet przyjdzie nam więcej osób, które nam nie pasują, to będziemy przeciągać, kombinować i albo ale starzy z... zawodowcy załatwiliby tak, to sobie. Tak, albo dzwonić. Po swoich zwolenników, żeby szybko Aaaa. doszli na, na to zebranie wspólnoty czy na zgromadzenie spółdzielni. Jak widzą, co się dzieje, na przykład, bo czasami są tak kontrowersyjne sytuacje, w których na przykład mieszkańcy faktycznie, spółdzielcy czy e, członkowie wspólnoty chcą odwołać e, zarząd czy prezesa spółdzielni, e, mają do nich I on konkretne on dzwoni zarzuty po swoich, już ma i większość I zaczyna się i wtedy, tak, robią przerwy, e, dzwonią po swoich e, zwolenników. Pani <grym> znaczy, to jest tak, tak. Znaczy, myślę, że wszyscy, którzy teraz tego słuchają, bo ja też są przerażeni, można powiedzieć tak, bo to znaczy, jeżeli zawodowiec, no pani jest zawodowcem i pani się na tym zna, jeżeli ten zawodowiec staje się w zasadzie no, ofiarą tego systemu, schematu działania, to co biedny mały rzeczek, który się na tym nie zna, ma zrobić? Nie pójdzie, to będzie źle, bo nie poszedł. Pójdzie, dostanie szału, bo oni tak przeciągną na swoje albo się nie zorientuje w ogóle o co chodzi, bo oni już tam są od wielu lat, okopali się i robią. To jak się zachować w ogóle? Co można poradzić tym ludziom? Co, to, co robić w tych spornych sprawach? To co można, to znaczy tak, w takich y, dużych y, w czy w dużych wspólnotach mieszkaniowych sytuacja jest oczywiście dużo trudniejsza, ponieważ jest anonimowość większa, ludzie się nie znają, znają się w obrębie własnej klatki schodowej czy mm -hmm. własnego bloku co najwyżej, ewentualnie podwórka jak dobrze pójdzie. E, natomiast nie znają wszystkich członków sp sp spółdzielni czy wszystkich członków wspólnoty. Natomiast no, to co się sprawdza, to co się sprawdziło e, nieraz zapewne w doświadczeniach e, ludzi to to jak faktycznie zaczynają się mocno angażować takie inicjatywy oddolne podejmują. Najpierw zawiązują, e, chodzą po sąsiadach, rozmawiają e, o tym, co się dzieje, pytają, czy im się to podoba, e, szukają nowych rozwiązań i w ten sposób zbierają coraz więcej e, osób, które mm -hmm. ewentualnie Chętnych. są niezadowolone, które są chętne. Albo no, niechętnych. Albo tak. niechętnych, tak. I muszą, no, muszą zbudować wokół siebie, również wokół własnych pomysłów, no, jakieś, e, jakieś poparcie, które pozwoli im na faktyczną, realną zmianę. A łatwiej w dużej, czy łatwiej w małej? W współdzielni czy w wspólnocie? Bo teraz się o czym na tym zastanawiać. Z jednej strony w małej będzie łatwiej coś przeforsować, ale duża będzie bogatsza. Będzie tak. miała to, większe pole manewru ma w razie jakichś zamówień, remontów. Tak, to ma remontów. znaczenie przy dużych, przy dużych kosztach, przy dużych remontach, które na przykład są konieczne w którymś momencie, mhm. to faktycznie jak jest duża wspólnota czy spółdzielnia mieszkaniowa, no to łatwiej im wygospodarować środki na taki, na taki remont. Ale odpowiedź na to pytanie nie jest chodzić oczywiście... Chodzić w ogóle do zebrania czy nie chodzić? No, no, to... no wszyscy mówią, że chodzić, natomiast jak się ma takie doświadczenie, że trzeba tam spędzić cały wieczór albo niejednokrotnie noc, ponieważ w naszej spółdzielni jedno ze zebrań e, takich, jedno ze zgromadzeń walnych było, trwało całą noc do piątej rano. A to w sejmie też tak potrafią. To też tak. wiem, gdzie Więc się tego, nauczyli. to trzeba mieć naprawdę y, wytrzymałość ogromną, żeby, żeby chcieć w tym wytrwać. No dobrze, ale to bo teraz tak pójdziemy, to przynajmniej dowiemy się o co chodzi, choć szlak nas trafi, bo spędzimy, stracimy kupę czasu i widzimy tą bezsilność swoją, bo nasz jeden głos nic nie znaczy. Tak. Nie pójdziemy, to prędzej czy później otworzymy kopertę, która przyjdzie pocztą do domu, czasami za potwierdzeniem odbioru nawet, żeby nie było wątpliwości, że członek spółdzielni otrzymał. Albo chodzi tak, o podwyżkę, podwyżkę czynczu. Tak, jak w Alternatywy 4 muszę podpisać na liście, że odebrałem i tam jest podwyżka. Albo jakiś remont, który mi robią, czy mi się to podoba, czy nie. A jak ja się pójdę buntować, to powiedzą, no, było Nawalnym. Była mowa, to jest przegłosowane mm -hmm. w ogóle, no, trzeba było panie Romanie przyjść. Był pan? Bo myśmy no pana właśnie. od lat nie widzieli na naszym zebraniu. <laughs> A czemu pan nie przychodzi? Bo ja też nie przychodzę, szczerze mówiąc. No, na, dość mam dość. Na, w ogóle mnie to, mnie to w ogóle nie dziwi, kiedy ludzie opowiadają mi, że nie chodzą. I oczywiście częściej zdarza się to w dużych wspólnotach oraz współdzielniach mieszkaniowych. W małych e, wspólnotach częściej e, są, jest większość obecnych e, mieszkańców na takim, e, na takim zebraniu. Ale e, wracając jeszcze do wcześniejszego mm -hmm. pytania, gdzie jest lepiej, to zależy, zawsze wszystko zależy, ponieważ to jest czynnik ludzki. I może być dziesięciolokalowa e, wspólnota mieszkaniowa, w której mamy JEDNEGO właściciela mieszkania, który sprzeciwia się absolutnie wszystkiemu, który y, zawsze ma inne zdanie na temat... Na no, y, to go przegłosujemy, jak jest jednak? Tak, jeden. przegłosujemy, tylko, że on później będzie te uchwały zaskarżał y, do sądu. Aha. Oczywiście sąd y, uzna, że te uchwały zapewne są podjęte zgodnie ale z prawem. Ale zyska na czasie robiąc to wszystko. Y, ale tak, wszystko się dzieje, jest nieprzyjemnie. Y, no, trudno się w takiej wspólnocie żyje, kiedy ciągle jest się zarząd wybrany na przykład, jest ciągle atakowany, że jest nie gospodarny, że złom, że źle rozlicza te wszystkie zaliczki, że dlaczego znowu Rozumiem. podwyżka, a często te podwyżki przecież, i to też jest kwestia obiektywna, zależą nie od samego zarządu wspólnoty, tylko od dostawców zewnętrznych, którzy podnoszą podwyżki. Stawki. Była awantura o śmieci i podział tych śmieci, segregacji oczywiście, mhm. a potem była mega awantura o windę, bo mnie trzeba było windę dobudować, bo jej nie było pierwotnie, i wymyślono, że każdy będzie płacił porówno i w sumie to logiczne. Ja na najwyższym piętrze to mi było łatwiej, ale pani z parteru. Tak, ja miałam nawet duży interes, ale pani z parteru powiedziała, czego ja mam płacić. Mhm. I w sumie sobie pomyślałam, ona ma absolutnie rację. Dlaczego tak. będą znaparte? Żeby płacić tyle samo, co ten z czwartego, piątego piętra za windę, która powinna być, ale jej nie ma, choć tak na marginesie zgodnie z przepisami, przy tak wysokich budynkach winda jest obowiązkowa. Ale jakoś dzisiaj znaczy Dzisiaj już. Według obecnych przepisów, kiedyś te, te bloki, które są w spółdzielniach, no to są zazwyczaj bloki z przełomu lat 70., 80.. Wtedy jeszcze tych wszystkich obowiąz obowiązków związanych z budową wind w budynkach do czterech pięter. To no, jest taka, że się wyprowadziłem, nie wytrzymałem. Nie było, rozumiem. Natomiast e, faktycznie. E, Faktycznie, patrząc na indywidualny interes każdego y, mieszkańca, to tak, pani z parteru nie ma interesu w tym, żeby, y, żeby, ta żeby płacić za windę mm -hmm. y, i powinni za nią płacić, ale wtedy kto? Osoby, które mieszkamy na trzecim i na czwartym piętrze, jak to, to, jak to podzielić. No, na tym też polega spółdzielnia mieszkaniowa, że jest to mieszkamy w, no, w pewnej wspólnocie. I nie zawsze wszystko, na co wydajemy pieniądze, jest w naszym indywidualnym interesie. Pani mecenas, no, zasada gry jest taka, że uruchamiamy nasz telefon. To słuchacze będą pytać, pani Rozumiem. będzie słyszeć te pytania i potem się spotkamy ponownie, porozmawiamy. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Podejrzewam, że pytania mogą być rozstrzelone, bo pewnie co miejsce w Polsce, spółdzielnia, wspólnota to... To Zupełnie inne problemy. Tak jest. Pani mecenas Jana Milczarska, adwokat, jest do Państwa dyspozycji. No i umawiamy się potem na wizytę w tym studiu, tak Prawie za godzinkę będzie. Dobrze, Dobrze. Dziękuję. dziękuję bardzo. Telefon do Pani Mecenas 22 645 22 66 22 645 22 66.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 Patryk Bedliński, zapraszam, na A2 doszło dziś rano do tragicznego wypadku. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne po tym, jak na ciężarowy zestaw, czyli ciągnik szedłowy z naczepą, najechała druga ciężarówka. Trwała akurat wymiana koła w tym pierwszym pojeździe. Na skutek wypadku jedna z osób została przygnieciona do barier, a dwójka jest zablokowana między węzłami Emilia i Wartkowice Wódzkiem w kierunku poznania. Policja wyznaczyła objazdy. Od węzła Emilia jedziemy krajową jedynką do Łęczycy, a potem z Łęczycy kierujemy się do węzła Wartkowice. Wtedy już jedziemy drogą 703, czyli trasą wojewódzką i na wysokości Wartkowic można ponownie wjechać na autostradę A2 w kierunku Poznania. Kończą się problemy na S7 między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdynia Chważno. Po tym jak zderzyły się dwa pojazdy osobowe był zajęty jeden pas do Rumi, teraz powinniśmy już jechać płynnie. A propos siódemki, korek zaczął tworzyć się na trasie S7 między Grójcem a Białobrzegami w kierunku południowym. Na 700 tłoczno też w Błomian czyli na północ od Warszawy przy wjeździe do stolicy. Ten zator ciągnie się przez Młocin w Warszawie. Ruch mamy spowolniony również na trasie S1 między Dąbrową Górniczą a Mysłowicami w kierunku południowym. Ruch jest spowolniony także na wjeździe do Nowego Sącza od strony Starego Sącza, czyli na drodze 87. Dobre wieści z S86, Soznowiec-Katowice. Tam był korek, a już teraz jedziemy zupełnie płynnie. Spowolnienia w Śląskiem jeszcze możliwe na trasie z Katowic do mikołowa a to ostrzeżenie od państwa. Krajowa 92 przed wjazdem do Poznania około 1000-1200 metrów przed wjazdem. Auto uderzyło w lampę uliczną. Proszę uważajcie. Dziękujemy za wiadomość, a nasz numer to 22 513 11.